Słyszmy nawet słuchacie podcastu Jaskinie Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. Po raz kolejny spotkam się z Wami w Parku Chorzowskim, na terenie Katowic, nazwa do tego jest bardzo fajna, chociaż nie, większa część jest chyba w Chorzowie, no ale nieważne to jest. Więc spotykam się z Wami po raz kolejny yy, właśnie w Parku Chorzowskim i mam dla Was kolejny odcinek. Yy, o czym dzisiaj będzie? A, różnie, różnie, ale będzie dzisiaj Krzyszmen bawi i uczy na prośbę Syjana? Syjan? Nie wiem jak to się wymawia. Syjan chyba. Dobra, nieważne. Na tą prośbę właśnie będzie Krzyszmen bawi i uczy. Tak... Hmm. Zauważyłem, że odcinki są lekko przesterowane, no nie wiem, teraz też jak gadam słyszę lekki przester, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy czy to jest dlatego, że coś słuchawkami mi się stało, czy może dlatego, że dlatego że po prostu za głośno gadam, chociaż nie powinienem za głośno gadać, bo yy, no, po prostu przecież ten mikrofon, yy, ten mikrofon tutaj wbudowany nie jest aż tak głośny, dlatego muszę wmatniać, wmatniać jaki to na komputerze, przez co się przesterowywuje. No, no i tak jest. No i właściwie nie wiem o czym mam powiedzieć na początku, więc nie powiem o niczym. Zapraszam Was po prostu na odcinek. Której to okien Nawet cokoliv Nie zmierzysz Stań, unieś głowę Słuchaj się w słowa Pieśni o masie Krytycznej Ta zbyt jest uratka o mnie Choć mały ciałem Mówca wspaniałych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 Daj mi unieś głowę słuchaj się w słowo Pieśni o masie krytycznej Masa krytyczna.com Na początek <ścoughs> Krzyszman bawi uczy Czy wiecie, że w Palalu, Palalu istnieje jezioro zamieszkiwane tylko i wyłącznie przez meduzy? Tak, taka ciekawostka. Myślałem, że ktoś za mną idzie. Nie lubię jak ktoś za mną chodzi, bo się wtedy tak peszę. I Wtedy też się nie fajnie nagrywa, ale trzeba przełamywać strach, a nie tak tylko w domu siedzieć i nagrywać. No Dobra, dalej. Penis w czasie, penis w czasie snu jest w, w zwodzie przez średnio 90 minut. Wow, no i później się nie zdziwcie, jak ktoś wam powie, że twardo dzisiaj spaliście. Ach, taki żart ci mnie. W 1859 roku w Australii w, wypuszczono na wolność 24 króliki. Po dwóch latach było ich 2 miliony. Tak, na Mount Everest znajduje się około 120 zwłok. Justin Bieber jest wyszukiwany w Googleach częściej niż Jezus. No, to, to, to akurat jest trochę takie zadziwiające. No Ludzie, którzy zjedli banana, bardziej przyciągają komary. No, ja rok temu jadłem dużo bananów na, na wakacjach, no i też dużo komarów do mnie przy, przyleciało, więc... Może to coś w tym jest? Może. Yy, yy, wieloryby toną, jeżeli są w wodzie ponad 30 minut. Ej, Ja myślałem, że oni mog one mogą sobie tak dowolnie, ale nie, bo to są ssaki, nie wiem. Kudde, trawa jest już skoszona i mnie kuje, tak. Nie lubię, jak jest skoszona trawa, ja muszę na tym siedzieć. No, Dobra, nieważne, nieważne. Żaden z Beatlesów nie potrafi czytać nut. No, może to nie jest żaden fenomen, ale fenomenem jest dla mnie natomiast to, że każdy mówi Beatlesów. No ja mówię Beatlesów, no bo każdy mówi Beatlesów. Powinno się mówić yy, Beatlesów. Nie wiem. No, dobra. Tak, zagapiłem się trochę, bo patrzy, słyszałem w słuchawkach głosy ludzi, którzy jechali z daleka, no ale albo są blisko mnie tylko, ja ich nie widzę z tyłu dobra, nieważne, z Tytanika uratowano pięć psów i świnie. I ostatnia ciekawostka na dziś, to jest ciekawostka taka trochę dla godaja i fanów tego Batmana. Batman ma kryptonit w, kryptonit w kieszeni na wypadek gdyby Superman zwariował. To jest prawda? Nie wiem, nie czytałem nigdy Batmana, więc się na tym nie znam. No ale dobra, przechodzimy do tematów. Yy, mówiłem ostatnim razem, że kupiłem sobie Przester Boss DS1. Yy, no i właśnie leci on, yy, leci, znaczy nie, mówiłem, że zamierzam kupić, a teraz w końcu sobie go kupiłem. Mam go i właśnie leci do mnie. Ale tyle w kasy w to wpakowałem. Właściwie wszystko, co mam, że zapomniałem o kablu. Kabel sobie muszę dokupić, ale nie mam na niego kasy. No nie wiem, za tydzień, za dwa tygodnie będę miał kasę. Ale tak czy siak mam super sposób, żeby to było. Otóż biorę sobie dwie przejściówki z mini Jacka na dużego jacka i biorę sobie zwykły kabel, którym podłączam, podłączam komputer i kolumny. No i jak myślicie, zadziała to, to? Według mnie to działa, na moim wzmacniaczu to działa, ale nie wiem jak to będzie działało bez przesterem. Mam nadzieję, że to podziała bardzo dobrze, i że będzie się fajnie tego słuchało, no ale trzeba jakoś sobie radzić jak Jak się, nie ma, jak się nie ma pieniędzy, no, właściwie zawsze, jak nie mam na coś pieniędzy, to później to sobie jakoś robię i jakoś tam działa, ale może nie jest tak samo efektywne, ale zakupię sobie później kabel, na razie rozwiązanie chyba dobre. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Ja tam, no fajne jest. Dobra, co do właśnie takiego bossa DS1, miałem próbę. Miałem próbę tego zespołu, o którym Wam mówiłem. Z tym, że to nie była taka pełna próba na gitarzystę, drugiego gitarzystę, basistę i perkusistę. Zjawił się tylko basista i gitarzysta, czyli ja i basista. No za dużo sobie nie pograliśmy, bo graliśmy tylko sobie kilka piosenek i to jeszcze takich, no Highway to Hell, Paranoid Black od Black Sabbath i... Back in Black od ACDC, wszystko sobie to graliśmy, ale no i co tu dużo gadać, jak tu się gra na bas i gitarę, że kolega umiał grać też na perkusji, to na perkusji to sobie też pograł, bez tego efektu właściwie miałem grać na klinie, ale dzięki wspaniałym, nie wiem jak to jest, nie wiem co to jest, no... Jest coś takiego, że takie urządzenie, do którego się wpina kilka kabli i to obsługuje, yy, wpina się te kable z gitary, z wszystkiego, no i to leci dźwięk z tego do. Do, do właśnie do kolumn, nie wiem, to jest jakaś konsola, czy coś takiego. No ale ta wspaniała konsola z Yamaha, to pamiętam, ma w sobie coś takiego, że może przestarowywać dźwięk. i uzyskałem efekt distortion, z tym, że jeśli ja miałem ten efekt distortion, to bass też miał distortion i to, yy, no i nie było to za ładne. No ale wszystko się zmieni, kiedy dojdzie wreszcie ten efekt boss DS1, tutaj też daje efekt distortion, a dźwięk będzie podobny do tego, które Metallica miała na swoim albumie. Albumie Kill Em All Swoją drogą moim zdaniem metal... z tego albumu pochodzi najlepsza piosenka Metalliki czyli Seek and Destroy Chociaż najlepszym albumem jest moim zdaniem albo Black Album albo Master of Puppets Chociaż, nie wiem, chyba Black Album albo jeszcze Dead, ma Dead Magnetic się też liczy, bo e, ludzie psioczą na ten album, psioczą na ten album, mówią, że Dead Magnetic głupi, Dead Magnetic głupi, a moim zdaniem Dead Magnetic jest naprawdę, naprawdę e, fajnym albumem i super się tego słucha. Chociaż w Metalicie mnie denerwuje jedno, że Metallica ma tak długie, cholernie długie piosenki, no bez przesady, jeśli każda ich piosenka ma po 7 minut, to się może na nazesrać, nie mogą zrobić, 3-4 no minutowe piosenki, 3,5 minuty to jest moim zdaniem najlepszy czas na piosenkę. Wszystko się zdąży, zwrotka, dwie, znaczy dwie zwrotki, dwa refreny, ten, znaczy zwrotka, refren, zwrotka, refren, solówka, refren, koniec. I to jest najlepszy moim zdaniem układ piosenki, a nie taki, że metaliki, że tam zwrotka, refren, zwrotka, refren, solo, solo, solo, solo zwrotka, solo, solo, refren, yy, solo, refren, no, metalika, no i złe ma rozwiązanie tego. Dobra, z tego co widziałem, to... Aha, wracam jeszcze do tego, mówiłem Wam kiedyś, że na wakacjach sobie zrobię cover jakiejś piosenki, wstawię tu na YouTube'a. Nie wiem czy Wam to mówiłem czy nie, ale sobie wybierzcie, co chcecie. Chcecie niezalogowanego Lux Torpedy, czy może chcecie niezwyciężonego armii. Zostawiam wybór Wam, jeżeli e, nie zbierał się co najmniej trzy głosy, tak, trzy głosy, bo jeśli jeden się zbierze, no to dobra, ale za mało. Jeżeli dwa się zbiorą, to, to mogą być sprzeczne głosy, a jeżeli się zbierał trzy głosy, no to wtedy pokieruje się właśnie Waszym głosem. Czy głosy Waszym głosem się pokieruje, dobra, nieważne, no to wtedy właśnie, jeśli zbierał się trzy głosy, to znam się na Was, jeżeli się nie zbierał trzy głosy, no to wtedy będę musiał będę musiał sobie sam wybrać. Więc macie do wyboru albo Lux Torpeda w piosence niezalogowany, albo Armia z Niezwyciężonym. Dobra, dawno nie mówiłem czego zacząłem słuchać, jakich nowych podcastów, a tu trzeba promować. Oprócz tego, że ja tu promuję na początku, przed, po, znaczy powstępie jakieś promo podcastu, no to czasami też reklamuję podcasty właśnie w moim podcaście i zacząłem słuchać takich podcastów jak Święty Spokój. Podcast jest naprawdę, naprawdę fajny, prowadzi go, nie wiem kto go prowadzi, ale faza jest ma fajnie się słucha, tylko minus jest taki, że puszcza w nim piosenki. No bez przesady, nie puszcza się piosenek w podcastach moim zdaniem, a jak już to na koniec się daje, żeby człowiek mógł wyłączyć, no ale jego podcast on wybiera, tak? Następny podcast to Dyktafon, Pro, podcast Sebastiana Budzińskiego, albo Budzińskiego, nie, chyba... Chyba budzińskiego, bo Budziński to jest Tomek z armii. Nieważne. E, też fajny podcast, no i podcast No for Music, e, No for Risen, Unfa, No UNFA tutaj po prostu popełnił genialną rzecz, chyba jeden z najlepszych nowych podcastów, w tym, że to nie jest podcast a takie jakby słuchowisko. No daje tu czasami piosenki, podcast jest bez sensu. Po prostu podcast jest taki, żeby sobie puścić po ciężkim dniu na rozluźnienie, usiąść w fotelu i poczekać aż ta muzyka wwierci się w nasz mózg. Trzeba poczekać, aż się dowiemy, że Łużyn Duży przyjmuje w czwartki i soboty o 18.00, co następna łyżka cukru. Albo że. Yy... No, nie będę śpiewał, bo tu ludzie są za mną. A jeśli chcecie posłuchać właśnie takich rzeczy, zapraszam na No for Reason. Wszystko znajdziecie sobie w Google'ach, jeżeli wpisać, wpiszecie. Jeżeli Wam nie znajdzie tego, to dopiszcie po prostu do nazwy podcastu podcast, czyli na przykład Dyktafon Podcast albo Święty Spokój Podcast albo No for Music, No for Reason. Co mam z tym No for Music? No for Reason Podcast. Dobra, Dobra, następny temat. Eee, komentujecie, komentujecie i to jest dla mnie bardzo fajne. Dzięki, za, że komentujecie. Dzięki, że mam Was w oparcie, no bo bez komentarzy właściwie nie ma podcastu. Komentarze to jest tak jakby zapłata za to wszystko, ja nagrywam specjalnie, a Wy za to komentujecie, Wy mnie komentujecie, jest to bardzo fajne. No więc dziękuję za te komentarze, no i zauważyłem jedno, te odcinki dla mnie są ostatnio nowe, są coraz bardziej średnie, a Wam się podobają, więc wow, nie wiem jak to w ogóle ma prawo istnienia. Nie wiem. Albo rzeczywiście tak jest, że ciągle jestem taki, że bardzo surowy dla siebie, albo po prostu mnie kłamiecie. Kiedyś w ogóle mi się nie podobało, a teraz no co, ja bym jaskini głupoty chyba słuchał, nie wiem. Ja bym jaskini głupoty chyba słuchał, chociaż dokładnie nie wiem, ale zauważyłem coś takiego, że to co dla mnie jest średnie, to dla Was jest dobre. Więc chyba, mam z... chyba coś mam źle w ocenianiu, ale nieważne. Nieważne. Dobra, słuchajcie, u, u, słuchajcie. Y, niebo jest tu zachmurzone. Nie wiem czy zaraz lunie, No nie powinno lunąć z tego co gadali, ale y, z tego co mówili, y, znaczy z tego co pisało w internecie, y, czy będzie padać, czy nie, ale zobaczymy dalej. Y, miałem pozdrowić kapiego. Ja tu no, nie pozdrawiam za dużo w podcaście w ogóle jestem No dobra, czasami można kogoś pozdrowić, a nie, że na dzisiaj pozdrowię dla powiedzmy Maśka Skwarę, a w następnym odcinku pozdrowienie pójdzie do Roberta Kesslinga, nie. No pozdrawiam Ciebie, Kapi, bo chciałeś, ale tak niechętnie pozdrawiam, no. No ale pozdrawiam Cię, bo chciałem skomentować, bo Kapi jest takim słuchaczem, który słucha, słucha podcastu yy, Jaskini Kupoty w drodze do domu. Ja tak słucham właściwie wielu podcastów w drodze do szkoły, do domu, ale yy, ale ja mam taki mechanizm, że przed usunięciem tych podcastów z telefonu po prostu wchodzę na stronę i komentuję. I tak jak już wspominałem, proszę o komentarze, chociażby dobry odcinek i takie tam. Po mojej prośbie się dużo takich, dużo się takich właśnie komentarzy pojawiło i mogło być, fajnie. Jeśli coś napiszecie więcej, jak Pietras albo Mando, to jestem bardziej szczęśliwy, ale wiecie, chociażby coś takiego, żebym wiedział. Pietras. Pietras jest takim komentującym, który też mówi, co jest źle i bardzo dobrą robotą bo ty robisz Pietras, dzięki że mi mówisz, będę się starał y, zastosować do Twoich rad, że wiadomo mój podcast, mój sposób, ale jeśli są takie rady, to wiadomo, będę się starał zmienić na korzyść słuchacza, bo jeśli słuch, bo słuchacz właściwie trzeba wychodzić chyba z założenia, że słuchacz ma przeważnie rację, może nie zawsze, ale przeważnie. Y, I Twoje rady są na pewno dla mnie cenne, Pietrasie. No. Yy, tak, yy, Jest taka grupa podcasterów prowadzących podcastofon. Yy, raz prowadziłem podcastofon, yy, ale może się do tego nie zaliczam. No nie wiem, na wakacjach będę chciał coś poprowadzić znowu, ale nie wiem, czy mnie dopuszczą, no ale nieważne. No i niektórzy podcasterzy mówili, że wcześniej na początku mojej kariery podcastowej, w podcaście gitarowym, w podcaście też było, że w podcaście na początku jaskini, mówili coś takiego. Krzyżmen robisz fajny podcast, fajnie się ciebie słucha, ogólnie jest coś bardzo fajny. Kurde, idą tu coś ludzie z dziećmi, ma rośnie. Dobra, nieważne, mówi Krzyszmen jesteś bardzo fajny, fajnie się Ciebie słucha. Yy, teraz, yy, teraz ci sami ludzie mówią, Krzyszmen, nareszcie ta jaskinia ma ręce i nogi, fajnie się tego słucha. Teraz naprawdę się tego fajnie słucha. Yy, ke, wcześniej się fajnie słuchało, a teraz to dopiero ma ręce i nogi. Trochę nie rozumiem tego. no Jeżeli, jeżeli macie coś do powiedzenia mi, to nie mówcie ludzie, że fajnie się tego słucha, że to jest dobry podcast. Tylko po prostu, że to jest do dupy, ale masz, masz predyspozycje, żeby to miało ręce i nogi, więc nagrywaj dalej, przez pewien okres to będzie do dupy, ale się z tego wywiniesz, a nie, że jest co to fajne, po prostu nie chcę komentarzy typu świetny odcinek, dobrze się słuchało, tylko jeśli jest do dupy, no to proszę, do dupy, ale masz, yy, masz szansę być dobry, więc więc proszę o takie komentarze, jeśli już, więc no, zauważyłem tylko nie mam wam tego za złe, no ale naprawdę, bądźmy sobie uczciwi, uczciwi, uczciwi. Dobra, ostatni temat, nie wiem ile tam się tego nagrywa, zaraz zobaczę. 14 minut to dobrze, powiedzmy. Yy, dobra liczba. Yy, słuchajcie, yy, czy kupujecie w czymś takim jak Biedronka? No ja tam może nie robię codziennie zakupów, bo w ogóle ja robię taki tryb, yy, taki typ. mam robienia zakupów, że kupuję raz w sobotę i co za cały tydzień, a ja jednak codziennie się chodzi do sklepu, yy, a coś takiego preferuję, no ale jak jestem, trzeba coś kupić, to chodzę zazwyczaj do Biedronki. Dlaczego? Do Biedronki jest 10 minut, a nie tak jak yy, kilka Kilometrów, czy tam kilkadziesiąt do Kerfura. A poza tym. Biedronka tanią jest. No i w Biedronce są takie fenomeny, że są rzeczy bardzo, bardzo tanie, a dobre. Jeśli jeżdżę na rowerze, na trasy dłuższe niż godzina, no to zabieram ze sobą kolę. Jest to najczęściej kola original z Biedronki, właśnie za złotówkę. i dlatego jest tutaj akurat? Mam ze sobą dzisiaj, kurde, 500 ml, z tego co wiem, czytam, bo się trochę rozmazało wszystko, bo Mam taki uchwyt na picie, że jest to przy łańcuchu, no i łańcuch jak, jak jedzie, no to trzę to, to u kolei, nie wiem, ale chyba 500 ml za złotówkę. No i naprawdę fajna cena, jak na kole Biedronki, no przepraszam bardzo, nie atrakcyjne, atrakcyjne jak cholera. I to przede wszystkim jest też dobre. Jeśli dołączymy do tego chipsy z Biedronki za 3 złote, duże chipsy za 3 złote, no to też się to nam opłaci. A jakie fajne beki z tego wychodzą, ale nieważne. Ale no, więc yy, jeśli to wszystko połączymy, no to to ma ręce i nogi, jest dobre, pewnie nie zdrowe jak cholera, ale dobre. I tak znalazłem w Biedronce coś wspaniałego. Liter lodów, cały liter lodów za 3 złote i to nie jakiś byle jakich lodów. Są dobre lody, polecam lody z Biedronki, lody Opera. Więc co sądzicie o, Biedronki, o Biedronce? No tak jak Kaczyński powiedział, niby sklep za ubogi, ja tak nie uważam. W Biedronce są po prostu, no czasami gorsze rzeczy, jeżeli chodzi o skład i wszystko, ale naprawdę dobre, więc to, że nie ma tu jakiejś marki albo to, że jest gównianym opakowaniu, no bo tak, jak patrzę na te lody 3 złote, no to już po samym opakowaniu widziałem, że to są to lody z Biedronki, nic specjalnego. Ale moim zdaniem takie rzeczy są dobre. No dobrze smachują, tylko są, tylko są, no może z gorszych produktów wykonane. Co sądzicie o produktach z Biedronki? Kupuj, kupujecie w Biedronce czy coś? No ja nie mam nic przeciwko kupowaniu w Biedronce, i takie rzeczy jak różne nie wiem chipsy, albo coś takiego, to się kupuje w biedronce u mnie, ale normalne zakupy nie robię akurat w biedronce. Co o tym sądzicie? No. Dobra i tyle właściwie. Yy, tyle tego wszystkiego, yy, całego odcinka. Yy, tak zawsze, tak jak, taki jak zawsze jest myślę długościowo, około 20 minut wyjdzie, nie za krótko, nie za długo. Pozostaje mi tylko podziękować za uwagę i zaprosić Was jeszcze do zakończenia krótkiego. mogę wam powiedzieć tylko tyle, że nie, teraz będzie zakończenie, bo zwykle nie robię takiego zakończenia, bo nie mam żadnego takiego mini-tematu, ale teraz będzie, teraz będzie. Ja, chciałbym was yy, zawiadomić, że moja miłość do zespołu ac Drinkers wrasta. Mogliście to zaobserwować na nie właśnie podcastu Jeskinia Głupoty, ale właśnie, yy, jak mówiłem wam, że jest ankieta na ze, stronie mojego miasta, Siemianowice Rzecenską Kultury, czyli Siemc, Siemck, Współpracuj jest nami, właśnie właśnie kto ma przyjechać do mogą się jesienią jest tam nami z nami z nami z nami wybierz innego artystę na mailu nami im napisz. Więc ja zachęcam Was do głosowania właśnie na innego artystę i żeby napisać im mail w mailu, uwaga. Jeśli nami z nami z to napiszcie chociaż im maila teraz właśnie z nami z emmck.pl. Tam napiszcie, że prosicie w związku z tą ankietą, żeby wystąpił zespół AC Drinkers. Stałem to na forum AC Drinkers, na stronę AC Drinkers z LZFM i jest realna szansa. Jeśli się tam zadziała, no to nawet przebije Czesława Śpiewa, już moja w tym głowa. Osobiście wbijałem, wbijałem proxy na Czesław Śpiewa, więc osobiście wbije też proxy na yy, wybierz innego artystę żeby to AC Drinker wystąpiło. Jeżeli posypie się duża ilość maili, to na pewno to, to jest duża, duża, duża szansa, żeby tak było. Więc yy, zróbcie to dla mnie, po prostu zróbcie to dla mnie, napiszcie. Jest, no i jest szansa, no nie ukrywajmy, jest szansa, ja AC Doof naprawdę chciałbym to patrzeć na żywo. No no i dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. Jak zwykle proszę o komentarze, chociażby takie krótkie, dobra audycja, dobry odcinek, fajnie się słuchało. No i zapraszam też na inne podcasty. Słuchajcie, podcasty to jest bardzo fajna zabawa. No bo no bo co, no można słuchać muzyki, ale podcasty są lepsze, no można się czegoś dowiedzieć. Ja i tak zajmuję czas, jeżeli jedziecie autobusem, no to. Właśnie wpuszczasz sobie podcast na uszy, do słuchawki, do telefonu, czy do mp3, na czym tam, tam słuchasz muzyki, no i masz zabawę, masz zabawę, nie musisz czekać na ten autobus, oczywiście można słuchać muzyki, yy, która, która wiesz, że jest dobra, bo podcast nie wiesz, czy będzie dobry, czy jest zły, ale, ale naprawdę możesz się z tego czegoś dowiedzieć, możesz się pobawić z tym naprawdę fajna zabawa według mnie yy, ja w to wszedłem około rok temu, może nawet więcej i nie żałuję no. więc yy, więc dziękuję Wam za uwagę yy, komentujcie komentujcie na jaskinia.co.cc na jaskinia.podcasty.pl i na jaskinia.jestdodupy.pl możecie mnie znaleźć no i tyle właściwie tyle właściwie zbliżają się wakacje, więc podcasterzy, jakbyście chcieli coś ze mną nagrać, no to ja właściwie czasem, chyba na, przez tydzień będę w Krakowie, później w Siemianowicach, więc jakby ktoś był w okolicach, chociaż wątpię, bo Katowice to takie nieturystyczne miasto jest trochę, ale jak ktoś był by był w okolicach Katowic, więc to naprawdę zapraszam, można coś nagrać, jak do tej pory nagrywałem tylko z Korasem, tam jestem na etapie załatwienia też nagrywania z innym podcasterem, yy, wakacje powinno się ukazać przy, no nie wiem, przy pieniędzy na pięćdziesiątym odcinku, może na 50 odcinek coś takiego będzie, ale jeśli byście chcieli, no to napiszcie do mnie, może się zgramy. No więc, dziękuję Wam za uwagę. Słuchaliście podcastu Jest Głupoty, komentujcie, piszcie y, do mnie na maila. Jeśli chcecie coś zrobić, piszcie mi w komentarzach, polecajcie innym, przychodźcie, słuchajcie. I standardowo, kochajcie lubcie się, dobrodziej, dobrodziejstwo sobie dawajcie. Mówił Krzysiek, Krzyszmen, cześć.